Drugi list świętego Jana Apostoła Rozdział pierwszy Starszy do wybranej Pani i do jej dzieci, które miłuje w prawdzie, a nie tylko ja, ale i wszyscy, którzy poznali prawdę ze względu na prawdę, która pozostaje w nas i będzie z nami na wieki łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i od Pana Jezusa Chrystusa, Syna Ojca, niech będzie z Wami w prawdzie i miłości. Ucieszyłem się bardzo, że wśród Twoich dzieci znalazłem takie, które postępują w prawdzie, jak otrzymaliśmy przykazanie od Ojca. A teraz proszę Cię Pani, nie piszeć jako nowe przykazanie, ale jako to, które mieliśmy od początku, abyśmy się wzajemnie miłowali. A na tym polega miłość, Żebyśmy postępowali według Jego przykazań A przykazanie jest takie, jak słyszeliście od początku Że macie według Niego postępować Gdyż pojawiło się na świecie wielu zwodzicieli Którzy nie uznają, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele Taki jest zwodzicielem i antychrystem Miejcie się na baczności Żebyśmy nie stracili tego, nad czym pracowaliśmy Ale żebyśmy otrzymali pełną zapłatę każdy, kto wykracza poza naukę Chrystusa, a nie pozostaje w niej, ten nie ma Boga. Kto pozostaje w nauce Chrystusa, ten ma i Ojca, i Syna. Jeśli ktoś przychodzi do Was i nie przynosi tej nauki, nie przyjmujcie go do domu, ani go nie pozdrawiajcie. Kto bowiem takiego pozdrawia, staje się uczestnikiem jego złych uczynków. Mam Wam wiele do napisania, ale nie chcę posługiwać się papierem i atramentem. Mam jednak nadzieję, że przybędę do Was i porozmawiam z Wami osobiście, aby nasza radość była pełna. Pozdrawiają Cię dzieci Twojej wybranej siostry. Amen.